Budnek, w którym rolnicy pią prwara po robocie. A jeżeli nie browara to kogoś nuka czy jakieś inne chodarstwo do picia. Ewentualnie mleko, wodę. Właśnie w takiej knajpie najczęściej możecie spotkać naszych ludzi. No bo to jest miejsce spotkań, niechby nie patrzeć. Wchodzicie, no i zapewne będzie taki facet jeden przy barze i rozmawia z barmanem. I będzie wymieniał swoje zdanie z nim na różne tematy. Dobrze, jednak sądzę, no ja ich nie pilnuję. Ewentualnie będzie pił. no bo... Hmm, <śmiech> bądźmy szczerzy jest dla ludzi, tak? Niektórzy mu dać też piją. Ale dobra, nie ważne. Ewentualnie można użyć gorzału jako... Narzędzie do czyszczenia rur. Środka. O! Środka do czyszczenia rur. No, dobra. Dalej, dalej. Dalej będą No I właśnie nasi ludzie posiadają takie swoje krótkowalówki, dzięki którym mogą szybko z bazą się skontaktować w razie problemów.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 Poza tym ma stare, znoszone już jeansowe spodnie wzmocnione metalowymi płytami oraz skórzane trapery. Za jego głowę wyznaczoną nagrodę, uwaga, 1500 kapsli, za żywego czy martwego. Możecie znaleźć jego portret pamięci na większości salonów, na tablicach ogłoszeń. No właśnie, tablica zagłoszeń to jest ciekawa sprawa.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 You know, nothing wrong with flirting But watch out when it comes to squirting Take responsibility for all that you do Lovers should take care of each other When you're on the town, just take a couple with you It isn't square to really care So baba. Just stay out of trouble, and bubba, don't forget your rubber. Just wear it, and both will be protected. It's crazy to get yourself infected. Lots of sizes, colors, and designs you can choose. You can even get some that are tasty. There's too many people paying HIV dues. Don't join that crowd. Just shout out loud and say, Having children's not the right thing to do They say to everything there is a season Making love don't mean you have to make babies too Make the right choice And raise your voice And just say Baba, Don't forget your rubber And Bubba Don't forget your rubber Say Baba. Don't forget your rubber, yo, Bubba. Don't forget your rubber. You want to get it on, just put it on. You want to get it on, just put it on. You want to get it on, just put it on. You want to get it on, it on. Get it on. come on, Bubba, just.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 Taki guziczek, Proszę taki ściszyć radio odbiory. Niech to włączy. O, śladyłka mruga. Takie ładne. Karmelingowe. No bo ten. O co chodzi? Chciałam połączyć się z waszym radiem. No i znalazłam krótko Jak mówił John. No to ja. Tylko, że. Nie bardzo wiem, jak ona działa. Hm. No bo jak może działać, skoro.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 do rozpoczęcia właśnie trzeciej wojny światowej, yy, przez którą musimy żyć w takim burdelu, że tak wyrażę, tak, czyli w tym, co mamy teraz. W tej postularii. Przez wirus FFV doszło do pandemii i wiele osób zostało zarażonych. A co do rozpowszechniania się pijawek, yy, powiem tak, yy, wirus FFV przynoszony przez pijawki bardzo szybko zamieniał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 Okej, okay, no to jak widzę, o, era długa ta audycja dzisiejsza wyszła. E, dobra, przed mikrofonem John Bray, a obok... Stach Wodecki, do usłyszenia następnym razem. Tak, do usłyszenia na pustyni.